Badam drzewo. Początek. Przez wiele lat mojego życia nie wiedziałem, kim chcę być, dokąd chcę pójść, co chcę zrobić w przyszłości. Wiele aspektów życia, wiele przestrzeni było przykrytych mgłą. Było niedostępne, niezrozumiałe. Wśród tego smutnego krajobrazu zdarzały się bardzo jasne punkty, stabilne i bezpieczne. Wśród nich były drzewa. Od małego, kiedy wchodziłem do lasu, czułem się bezpiecznie. Kiedy przytulałem się do drzewa, czułem się na miejscu. Kiedy leżałem pod drzewem i patrzyłem przez listowie na błękit, głównie skupiając się na grze, liści na wietrze, czułem radość. I to są momenty, które zawsze do mnie wracały. W pewnym momencie studiowałem leśnictwo, ale zrezygnowałem, kiedy zrozumiałem, że na studiach leśnych uczy się adeptów, jak hodować deski, jak je wycinać. Pozdrawiam przy okazji wszystkich moich przyjaciół z tego czasu. Tych, którzy wytrzymali i zostali w strukturach lasów państwowych, gdzie jest bardzo, bardzo trudna praca. I tych, którzy poszli inną drogą. Drzewa są niesamowicie ważne w naszym życiu. Bez drzew nie byłoby naszego biologicznego życia. Bez drzew życie na ziemi jest dla nas bardzo, bardzo uciążliwe. Drzewa oprócz tego, że produkują tlen, to chyba ważniejsze, że łapią i filtrują zanieczyszczenia. Mam takie szczęście, że mieszkam w dzielnicy Gdańska, która jest zanurzona w lesie. Z mojego domu jest 10, 5, 7 minut do lasu. O tych drzewach często zapominamy. Ale dzisiaj o trochę innych drzewach. Dzisiaj o drzewach genealogicznych. Chciałbym wam powiedzieć o tym, jak ważne jest badanie swoich korzeni, jak ważne jest to z wielu stron i z wielu aspektów, z wielu powodów. W sobotę byłem na podwórku gospodarstwa mojej babci, Łucji. Spędziłem u niej sporo dni dzieciństwa. Patrząc wczoraj na nagrobek, pomyślałem, że jestem jej wdzięczny za to, że ukształtowała mnie w wielu wymiarach. Łucja między innymi skontaktowała mnie z jednym drzewem. Na skraju jej podwórka do dziś rośnie grab. Kiedyś było ich więcej, ale ja pamiętam tego jednego. Wieczorami, kiedy skończył się trudny dzień w gospodarstwie Łucji, siadaliśmy na ganku i oglądaliśmy zachód słońca. Tego zachodu nie było widać, bo drzewo zachodziło za obórką, ale nie było to ważne. Byliśmy razem. I to były momenty, kiedy Łucja świeciła, kiedy niosła światło, kiedy była szczęśliwa i kiedy była choć trochę radosna. Po prawej stronie zawsze stał, czasami szumiał, grab. Wtedy był olbrzymi. Był wielkim, niedościgłym celem. Próbowałem kilka razy wejść w jego koronę, ale nie udało mi się. Nigdy nie pomyślałem o tym, żeby przystawić krzesło albo drabinę. Chciałem zawsze wejść własnymi siłami na to drzewo. Wczoraj znowu przytuliłem się do tego drzewa i pogłaskałem jego korę. Dzisiaj nie wydaje mi się olbrzymi, ale jest niesamowicie stabilny. Ma symetryczną koronę, jego pień jest zdrowy, kora jest zdrowa i tkwi. Dla mnie co najmniej 40 kilka lat. To drzewo przypomina mi... Jak ważne jest, żeby kontaktować się ze swoją przeszłością. Jak dotykam kory tego grabu, to przenoszę się w czasy mojego dzieciństwa. A gdy dotykam kory drzewa genealogicznego, Łucji, Marty, Aleksa, Zygmunta, wszystkich tych, którzy sprawili, że jestem na świecie, to nagle przenoszę się w ich czasy, nagle... Więcej rozumiem. Nagle też mogę się zaciekawić ich losem. Chodząc po cmentarzu wczoraj, myślałem, że szkoda, że nie wiem, dlaczego Jan ożenił się z Martą. Albo dlaczego Marta pozwoliła Janowi się ze sobą ożenić. Albo dlaczego Marta przyjechała tu. Chyba, że Jan pojechał tam. To są pytania, na które może kiedyś znajdę odpowiedź, a może nie. Dlatego, że... Nie zajmowałem się przeszłością mojej rodziny przez długie lata i wiele ludzi, którzy mogliby powiedzieć coś na ten temat, wiele z tych ludzi już nie ma wśród nas. Zachęcam was do tego, żebyście, dotykajcie, żebyście dotykali kory waszych drzew. Czy to drzew stojących na podwórku, czy to drzew w lesie na spacerze, czy wreszcie tego bardzo ważnego drzewa, czyli drzewa genealogicznego. Będąc przewodnikiem, oprowadzając po mieście, zawsze stykam się z genealogią. Z historią, że ktoś był synem kogoś, a ktoś pokochał kogoś, a ktoś kogoś znienawidził, ktoś kogoś zostawił, ktoś kogoś uratował. To są bardzo ciekawe historie. Czasem bardzo trudno jest rozsupłać węzły, które są niewidoczne, znaleźć ścieżki, które prowadzą do wiedzy. Warto badać to i warto słuchać ludzi, którzy mogą coś na ten temat nam opowiedzieć. Gdy otwieram książki, one z reguły są dla mnie suche. Rzadko kiedy badacze, przeszłości, historycy, wszyscy ci, którzy opisują dawne czasy, rzadko oni mają dar opowieści takiej, która porywa. Tej opowieści, która toczyła się przy ognisku w jaskini tysiące lat temu, Albo tej opowieści, która toczyła się w karczmie kilkaset lat temu, w miejscu, w którym mieszkam. Rzadko kiedy książki pociągają, wciągają. Ale ludzie, z którymi można usiąść, to zupełnie inna historia. Wyobraźcie sobie, że odwiedzacie ciocię, babcie, mamę, tatę, z którymi bardzo dawno nie rozmawialiście. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy są bardzo samotni często bo zostali sami fizycznie, bo nie ma już współmałżonka, bo nie ma najbliższej rodziny. Są to ludzie, którzy usychają bez kontaktu z ludźmi z otoczenia albo gdy ten kontakt jest bardzo zredukowany. Usychają jak drzewa, które nie mają dostępu do wody, do światła, do substancji odżywczych. Pomyślcie o kimkolwiek z waszego otoczenia, z kim moglibyście się spotkać. Nawet dziś. Zadzwońcie. Umówcie się albo nie umawiajcie. Przyjdźcie z nienacka. Siądźcie, stwórzcie jak najbardziej przyjazną atmosferę i zacznijcie słuchać opowieści. Zachęcajcie do tych opowieści. Bardzo żałuję, że nie zapisałem tego, co Łucja opowiadała tygodniami. Łucja miała kłopoty z pamięcią. Rzeczywistość zlewała jej się z przeszłością. Gdy była już bliżej końca swoich dni, opowiadała nam wszystkim i wszystkich nas rozpoznawała jak istoty z jej dzieciństwa, z jej młodości. Wtedy znałem te opowieści na pamięć. Dzisiaj niestety nie pamiętam zbyt wiele z nich. Nie zapisałem tego. Potem jak się z kimś spotkacie, jak wysłuchacie jego historii, zapiszcie sobie to, co najważniejsze. W ten sposób będziecie tworzyć drzewo genealogiczne i historię, która będzie porywająca dla przyszłych pokoleń badaczy, dla tych, którzy będą czytać, żeby na przykład opowiedzieć, tak jak ja. Chciałbym wiedzieć, co rodzina klawiterów czuła, kiedy upadał ich zakład w 1931 i 1932 roku. Chciałbym wiedzieć, co czuł klawiter, jeden z wielu, gdy zakładał swój zakład. Nie mogę do tego dotrzeć. Nie znam tej historii i chyba nigdy jej nie poznam. Gdyby dzieci Karola bądź Karla Klawitera przeprowadziły z nim wywiad i zapisały szczerą rozmowę jakie są jego uczucia, gdy kończy się wielowiekowa historia zakładu jego prapra, pra, dziadków, dziadków i ojców. Możliwe, że mógłbym o tym opowiadać z wypiekami na policzkach. Badajcie wasze drzewa. Przytulanie się do drzewa to fantastyczna rzecz. Jeżeli macie dzisiaj czas, wyjdźcie do jakiegoś drzewa i po prostu je obejmijcie. Na początku pewnie poczujecie się dziwnie, no bo <śmiech> nie robimy tego zbyt często i ten widok nie jest naturalnym widokiem na ulicy, bądź w parku, bądź w lesie. Ale zróbcie to, zobaczcie jak będzie. Uwielbiam kłaść się u korzeni drzew. Uwielbiam leżeć pod drzewem, oddawać się w jego opiekę. Jeżeli macie taką możliwość, zróbcie to, weźcie koc, weźcie cokolwiek i połóżcie się pod drzewem. Popatrzcie, jak stabilnie ono stoi cały czas, jak niesamowicie szumią jego liście bądź igły, jak niesamowicie skrzypią jego konary albo jak po prostu ono stoi nad wami. Rozkładając parasol, jak chcecie, możecie zrobić sobie takie przyjemne doświadczenie, gdy nadal będzie padał jakiś ciepły deszcz, Stańcie pod bukiem, pod grabem, czasem pod dębem, pod platanem, pod klonem i zobaczcie, jak długo pod tym drzewem jest sucho, jak długo deszcz nie kapie za kołnierz. Drzewa to fantastyczne istoty, warto o nich pamiętać. I pamiętajcie też, żeby głaskać swoje drzewo genealogiczne. Przytulajcie je, badajcie, którędy... Biegnie gałąź, gdzie rozrasta się konar, dokąd sięga korzeń. Życzę wam dobrej przygody i dobrego dnia.